Serdecznie witamy, dzisiaj jest 8 maja 2007, siedzimy we wtorkowy wieczór razem z Małgorzatą, eee, no i postanowiliśmy nagrać podcast. Numer, Gosiu? Jestem nieprzygotowana, nie wiem, który to odcinek, który to numer, 74, 76? No to był 76, był 77, 78 był ostatnio, a teraz będzie...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 Ciekawy kawałek. E, grupa Xbox i piosenka podcast, podcast, podcast. Stary, dobry, ciekawy piosenek z serwisu Pod Show. Podobał się Gosiu? Tak, bardzo. Cieszę się. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? O czym zechcesz? A tu porozmawiajmy może o naszej przyszłości. Myślę, że to zbyt osobisty. Myślisz, że to zbyt osobisty, zbyt personalny temat? Zbyt personalny, tak. To, to może coś innego, myślisz? Hmm. Może o pogodzie? Nie, o pogodzie nie, bo, bo to jest tylko dla ludzi, co nie mają o czym rozmawiać. A może o, o miłości? Nie poprosiłabym o inny temat. Mhm. A jak o to miłości, to znowu wracamy do tego, że tak osobiście. Czyli tak. mówisz inny temat, Tak. tak. Poproszę. Nie dla sokołów. Nie, nie, dla, wóbi, nie dla mew. Nie, nie dla wróbli. Nie, nie dla wron. Nie Dawid Filipczyński. Podcast tylko dla orłów. Zatem serdecznie witamy. Podcast Nie tylko dla orłów. Jesteśmy tutaj właśnie w Holandii. Tak, w Holandii. I tutaj, Małgosiu. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać?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 ma tutaj swój kanał. Nie wiem, czy wiecie, moi drodzy zwłaszcza, że Holandia jest najbardziej zaludnionym krajem na świecie, nawet, znaczy abstrahując od na przykład yy, y Hongkongu i yy, z, z Singapuru, to że tak powiem, bo to są takie miasta jakby państwa, można by tak powiedzieć. Ale Holandia jest najbardziej zaludnionym krajem na świecie, nawet więcej od Japonii. I właśnie na drugim miejscu, zaraz po zaludnieniu, jest ilość kanałów w Holandii, bo tych kanałów I każdy jest mnóstwo. Ma swój kanał? Tak, każdy obywatel Holandii ma swój kanał. I tak to właśnie wygląda. Zatem jest y, właśnie dzisiaj, 8 maja, jest obchodzony dzień kanału. I wiesz właśnie, że tutaj każdy prawie na swoim ogródku w Holandii, w takim domku jak mieszkamy, ma taką karuzelę i taką karuzelę właśnie z Madonnami. Taką karuzelę z Madonnami. Z I... Madonnami? Tak, tak. To są takie małe te... są takie małe te...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 Nie, czy one mają ciepło w tych pokoikach? Czyli można się ogrzać. Można w takim się ogrzać. Właśnie, bo mamy początek maja i jeszcze wieczory są chłodne. Jest I teraz tak, tak. Gdyby nie no, nasz kominek, tak. to by było chłodno. Może już się wygasza, coś w No to zaraz musimy będziemy. Się ten. Dobrze, to tak. Dobrze, więc widzisz, Małgosiu, tak to wygląda, że te panie mają zimno. Ja już tutaj do kominka dopaliłem, świeci się i bardzo grzeje nam. Myślisz, że będziemy mieć tak samo ciepło. Tutaj, jak, jak te panie? panie? Ym, moglibyśmy mieć tak cieplutko.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 Czy to nie jest fajna taka rzecz? Przecież to co, co rok w zasadzie możesz mieszkać pod innym adresem. Świetne, Świetna nie? sprawa. Tak, to właśnie, tak to wygląda. Zatem na przykład, jak już wspomniałem, możesz nazwać swój podjazd na przykład nazwą y, Gosiowy Podjazd, albo, albo niehausowe na przykład kosteczki na podjeździe. Tak, postawić taki sztumban taki firery słup. I na tym supie jest napisane. Nie, albo Aleja. Aleja, o właśnie, na przykład. Właśnie. Mm -hmm. Dlaczego nie? Może Gosiał jakąś muzyczkę z, z serwisu podcast a... podcast.show.com music. A ty, może ty wybierzesz coś? Dobrze, a ja coś wybiorę, proszę bardzo, bo, bo już Gosia tutaj zaczyna nam ziewać i, i może być, może coś oh. zaśpiewała zamiast y, piosenki, co? No właśnie, ale.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 trzy tygodnie temu byliśmy w restauracji nowozelandzkiej. Niestety hamburgery A, były niedobre. O, niedobre nie, nie, nie, nie. Z tych nie, owiec nie tam dało nie, dało nie dało się zjeść, naprawdę. Nie dało. Nie. Ale w zeszłym tygodniu byliśmy w nowo otwartej restauracji irakińskiej. jak? No nie Irak... słyszycie. Irakijski. Tak. Irakijski. Irak, nie Iran, Irak. Irak. Tam, gdzie Bush tam robi swój nowy stan 51, będzie Ropez. Zatem, no i jak wrażenia, Gosiu, jak wrażenia? No, muszę powiedzieć, że ten przedskoczek, czyli co to było? Już to były, możesz mi przypomnieć? To były duszone pomidory. W... Nie, to były zielone. Duszone. Duszone pomidory w zalewie z białej kapusty. Ale... Duszone pomidory w zalewie z białej kapusty. Ale bardzo smaczne, naprawdę. Tak? Bardzo. No. Reklama. Słuchasz jedynie słusznej rozgłośni Słyszysz i widzisz podwójnie, a mimo to jesteś w tym dobrze Jeszcze Polska nie zginęła Twój pies wabi się i rasiat no to? to ten podcast nie jest dla ciebie Odwiedź polskielitroid.com Lubisz słuchać mądrych ludzi Mający wiele do przekazania innym. Inteligentnych. Oczytanych. Takich tutaj nie usłyszysz. Słuchaj podcastu polskiedetroit.com Prosto z serca industrialnej Ameryki. Prawie na żywo. Prawie co tydzień. Prawie radio. Podcast Polski Detroit. Posłuchaj jak leci za wielką wodą. Polskie Detroit.com O po reklamie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 Gosiu, jak się czujesz? Co u Ciebie? Doskonale. A wiesz, dostaliśmy list dzisiaj z Kościoła. A, tak właśnie, tak Widziałeś? właśnie. Widziałeś? opowiesz o tym, Tak, się, chcę się ze słuchaczami podzielić listem, dostaliśmy z Kościoła. Dostajemy dużo e-maili, dostajemy dużo e-maili tutaj, do miejsca, gdzie mieszkamy, ale bardzo rzadko dostajemy pocztę taką prawdziwą, taki zalepiony list, taki ze znaczkiem, tak, widziałem znaczek, widziałem fajny. To dla ciebie, bo ty w klaserze zbierasz znaczki. Tak. Bardzo będzie fajny. Zatem e, dostaliśmy ostatnio list drogą, jak to e, się mówi, pocztową. Było w niej dużo, dużo reklamówek. Jak się potem okazało, list dostaliśmy z kościoła. Ten kościół już jest 56 lat, jak przeczytałem w tych reklamówkach. 56 lat istnieje. Tak, tak, że to nie jest żadna ściema, że to taki poważny kościół. No i... Jest w tym liście w zasadzie taki pakunek, można by powiedzieć. Jest na przykład zdjęcie takiej kobiety, która została nawrócona, taka, taka z lat 70., ta kobieta. I mm, po prostu jak na nią spojrzysz, to widać, że ona była odkupiona, że ona była w niebo wzięta. Takie po prostu dużo, dużo energii z tego zdjęcia bije. Ale co ważniejsze, Gosiu. Nie wiem, czy pamiętasz, zauważyłaś, w tym liście jest taka mata, dywanik, taki mniej więcej. Takie w kształcie ściereczki. Tak, takie w kształcie jakby ściereczki, takie dwa razy, tak, dwa razy A4, czyli A3, a3 to jest połowa A2. A2. Tak, a2 to jest połowa A1, a mm. A1 to jest format a z... a ze... połowa A0. A0, tak dokładnie. A czy pamiętasz, jaki format jest A0? Nie, nie pamiętam nigdy formatów, tylko wiem, że zawsze połowy. Tak, tak, A4 tak. i A3 pamiętam. Tak, tak, właśnie. Ale dobrze, wracajmy do tematu. E, w ściereczka, w kształcie, tak, kształcie A3. ściereczki. Tak, w kształcie takiej ściereczki. To A, jest w taki... A w środku, Gosiu, co jest? Głowa. Tak, głowa cukru, tak. To jest ta sławna to jest ta sławna głowa cukru z Brazileiro, tam z Rio de Janeiro. Sławna głowa cukru. To ciągle mamy problemy dzisiaj z dykcją poprzez to, że byliśmy dzisiaj właśnie w Amsterdamie. Troszeczkę do inhalacji te sprawy. I Gocha tutaj troszeczkę prycha. Ja I... piję moskito? Tak. kocha piję... Oh. piję moskito. Ja też popijam moskito. Gocha? Skul? Skul? To odleje Ci trochę moskito. O, oh, dajmy. Tak, tak. Dziękuję. I chciałbym Ci powiedzieć, że mm, nie wiem, czy czytałaś instrukcję obsługi do tej ściereczki, ale jak Kładziesz sobie ją na ziemi, to jest takie A3. Musisz I... się kłaść na nią. Tak, musisz kolanami przygnieść dolne dwa rogi, prawy i lewy. I potem musisz tak głową troszeczkę jak muzułmani się kładą, spojrzeć na tą głowę cukru i tak patrzeć na nią, patrzeć na nią, patrzeć. Aż, aż otworzy oczy. Tak, dokładnie. Głowa cukru otwiera oczy na wiele zagadnień. Mm -mm. Tak, możesz, <śmiech> możesz, możesz e, zobaczyć swoją przyszłość, możesz zobaczyć, czy będziesz odkupiony, możesz zobaczyć, ile masz uwa cukru i możesz zobaczyć, ile masz cukru we krwi, tak, to jest taka specjalna ściereczka, według której możesz zobaczyć, czy jesteś cukrzykiem, czy nie jesteś cukrzykiem i to tak wygląda, także słyszałem Gosiu, to ty chyba mi mówiłaś, że że kamyczek taki w ściereczce tak. ktoś dostał od ciebie? Tak, I, i możesz go do łóżka wziąć ze sobą? Yy, na chwileczkę. Przepraszamy. Przepraszam. Tak, tutaj. Właśnie, co z tym kamyczkiem? Ten, ścierecz... ten kamyczek jest podobno zawinięty w taką ładną ściereczkę ze, ze sznureczkiem, i ten kamyczek bierzesz do łóżka? Bierzesz do łóżka, przytulasz się do niego. Możesz ten kamyczek. Mogę? Możesz ten kamyczek. Yy, tak. Połknę. Możesz tak. ten kamyczek Gościa, co ci dzisiaj jest z tym spaleniem? Co ci się za dużo paliłaś, tak prychasz? Nie, to jest moskit. Aha, to jest moskit. Czy wiesz, Gosiu, że ja mam taki własny swój kamyczek w nereczkach? Nie. W nereczkach, tak. tak. Od paru już mniej więcej dni dość mocno cierpię, bo mi się taki kamyczek schodzi i niestety bardzo to boli, ale ten kamyczek, co widziałem, to jest taki kamyczek alabaster, taki biały, taki, taki ten, i on jest właśnie taki szczęśliwy, że... że Hmm, że masz szczęście, jak masz ten kamyczek w łóżku na przykład. Nie, że się spełniają twoje wszystkie życzenia, prawda? Aha, to może też tak właśnie. Ale nie wiem, czegoś że zauważyłaś, że tam w tym naszym pakunku było dużo listów różnych takich rzeczy i były też takie pakuneczki małe, żeby wysłać do nich pieniążki. Że na przykład jak wyślesz pieniążki, to możesz poprosić tą głowę cukru o to, że będziesz zbawiony na przykład. Możesz poprosić, tam jest taki formularz, taki rachuneczek, że na przykład możesz poprosić o, o pieniążki na przykład, to sobie tam sumę wpisujesz jak się tam dobrze wymodlisz, to te pieniążki przyjdą. Możesz poprosić, tak, możesz poprosić o samochód na przykład, bo, bo, bo my mieszkamy w Amsterdamie tutaj i tutaj, nie chociaż, chociaż nie ma w Holandii prawie żadnych, nie mamy samochodu, nie ma prawie żadnych fabryk samochodowych, ale możesz sobie od tej głowy cukru wymyślić, żeby ci na przykład y, zesłał samochód, na przykład, byś na przykład. Nie? No I, też, I możesz właśnie, wypełnić tą ankietę. Tak, możesz wypełnić i to się spełni. Ale też jest taka ankieta. A jeżeli nie wypełnię i nie zrobię nic? Oj, to będziesz miała nieszczęście. Musisz wysłać pieniążki do tego kościoła. który 50, wtedy. Tak, cieczy. kara od tej głowy cukru. Wtedy musisz po prostu klęczeć i klęczeć i klęczeć i, i, i wyklęczeć to. A, a ty to. wysłałeś coś? Nie. O. I nie wyślę. I tak mamy dosyć nieszczęścia z tobą. Dobrze. Nie może być więcej. Zatem, a nie wiem, czy pamiętasz, że pod koniec lat 80. krążyło takie zdjęcie i tam były takie dwie małe kropeczki. I jak patrzyłaś na te kropeczki, patrzyłaś, patrzyłaś, patrzyłaś, patrzyłaś, to mogłaś wygrać w PKO. W których latach? 80. W PKO można było wygrać coś. Tak, bony. I Potem sobie szłaś do Peweksu. To dobre, nie? Dobre, dobre. Szłaś potem do Peweksu na przykład, bo wtedy nie było takich... Bo, bo, dolarów, tylko były bony takie w Peweksie się szło, za bony. I jak patrzyłaś na to zdjęcie, na to zdjęcie, to potem y, podobno... Pamiętam. No i potem można było bony wygrać. Tak, to było. Zatem widzisz, że, że w, w tej paczuse nam przesłali te ściereczki. Myślisz, że będziemy się modlić na tym, czy nie? I prosić głowę cukru o... o, o, o, o może A jakieś wiesz, pieniążki? możemy spróbować. Dobrze. Może w następnym pokoju. Czy może taki kamyczek jak na naryczki? Ja też spróbować, spróbujemy wszystko. Mówisz? Z no kamyczkiem dobre. i ze ściereczką. No dobrze, no dobrze. To co, Gosiu, może coś zaśpiewasz? Co? Ostatnio coś nie chciałaś śpiewać? Yy, nie wiem, jak no dzisiaj zaczął. Teraz już dobiega końca. I no, inny. jeszcze mamy chwilę, ale to mówisz, że zaśpiewasz czy nie zaśpiewasz? jak no Jakbyś zaśpiewał, to słuchacze odejdą? Czy jak zaśpiewasz, to słuchaczy będzie więcej? No tego to ja nie wiem, nie wiem naprawdę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 Serdecznie witamy po piosence. Mam nadzieję, że drogim słuchaczom piosenka się podobała. Gosiu, um, wiem, że twoje zdolności śpiewarkowe są bardzo, bardzo dobre. Dlaczego krępujesz się i nie chcesz śpiewać? No nie wiem, może dzisiaj jakoś tak... Um, to gardziołko po tych dzisiaj ekscesach y, takich... Tak, y, troszkę tak, głości, Mówię, głos. Tak, głos ci siadu. Y, będziemy teraz mówić o polskich podcastach. W zasadzie chyba nie będziemy mówić, bo nic się nie dzieje. W zasadzie, e, Gosiu, chciałbym się spytać, jak Twój podcast? Czy odrodzi się na wiosnę taką późną, czy, czy, czy będzie coś nowego niedługo? Wszystko możliwe, wszystko możliwe. Myślę że, e, myślę, że coś może się ukaże. Ale coś. Czy to znaczy, że, że wracasz do, do boju o Prymat w polskim podcastingu? czy jakby zbijasz bąki wciąż? Znaczy się nudzisz. Nie, nie, nie. Samosia, jak wchodzi samosia, moskito? Samosia ma plany, Samosia ma plany i e, sami niespodzianka czeka dużo słuchaczy. Czy będziesz spełniać chociaż jedno przykazanie podcasterów, podcasterów, czyli regularność? Nie, czyli regularność? Czy będziesz się ukazywać znowu co dwa tygodnie? Tak, co tydzień. Tak. Teraz tu mieszkamy dni. razem w Amsterdamie, to myślę, że będziemy cię. Chociaż mieszkasz na innej przecznicy in, w innym bloku niż ja, ale mam nadzieję, że będziemy się często spotykać i będę cię motywował już teraz psychicznie, no. Będziesz fizycznie. mnie zmuszał fizycznie, żeby nie. Nie, fizycznie w cię próbowałem dzisiaj zmuszać, ale nic z tego nie wyszło. Zatem. Może. Może. Może razem coś kiedyś nagramy może. w Twoim podkreście. Możliwe. Dobrze. Czyli, no dobrze, no to może Gosia coś powie, jak, jak, jak w polskim podcastingu, co, co, co ostatnio słuchała? Co ostatnio słuchałam? Słuchałam ostatnio Polski Detroit. Tak? tak. Polski, który odcinek? Odcinek 90. A, a o czym, to, o czym to, to Łukasz przecież mówił, jest. Łukasz z Marzeną. Z Łukasz z Marzeną. I co, i jak wyszło? Fajnie? Bardzo ciekawie, tak? tak. Czy myślisz, że Łukasz z Marzeną to jest dobry duet? Nareszcie Marzenka coś nam mówi fajnego? Na pewno, na pewno lepszy niż monolog. Tak, zresztą tak, mówisz... Tak. Tak. A czy mi się osobiście marzenka podoba, jak z Łukaszem mówi. Ona ma taki cieplutki, ciepluśny głos, Łukasz ma taki gruby, donośny. I razem tworzą bardzo taki kuszący tak. duet. Właśnie, Łukasz dla żeńskiej e, części słuchaczy, a uh -huh. Marzena dla męskiej tak, ja bardzo, Marzena każdy mnie jest bardzo pociąga. Zadowolony. A mnie Łukasz bardzo pociąga. Tak. Także no, jesteśmy naprawdę za. Słuchałaś już Polskie nie? Detroit numer 90. Naturalnie, o czym był ten podcast? O czym był? Bo ja jeszcze nie słuchałem, nie wiem podcast porusza tyle tematów ciekawych. Ale tak pokrótce może powiesz. E, pokrótce ci powiedzieć, o czym był podcast e, sobotni. E, duż, My, dużo opowiadań o, o, o życiu w Detroit. Tak, wydarzenia sportowe. Jakieś, o jakichś karuzelach było? On lubi o karuzelach. Karuzela był... nad rzeką. Aha. Nie, karuzel, nad acer... kanałem Nad przecież... kanałem, przepraszam. Aha, tak, tak. Ka nad kanałem, karuzela Czy nad rzeką. nad rzeką, już nie wiem. Już nie mhm. Um, ach, tyle było tematów. Restauracja. Tak. Znowu był w restauracji jakiejś? Tak, w restauracji. Mm. Um, coś, jeszcze, to... coś Oni piją dużo w podcastach. Tam U Łukasza, on ciągle jak chodzi, to pije, pili coś ciekawego. Tak. Może jakieś drinki fajne, coś? Ach, polecają wspaniały drink Mosquito. A, a to taki jak my? To takie no, Acha, no to muszę posłuchać sobie numer. Musisz posłuchać. Musisz... A tu już rusz, numer 90, czyli. 90, jeszcze za... 10 odcinków i będzie jest impreza. Czyli policzmy 9 odcinków to jest co miesiąc, wychodzą 4, czyli teoretycznie 30 czerwca Łukasz zaczął nadawać, czyli 30. W czerwcu powinien być setny odcinek. Myślisz? Chyba, no że na urlop wyjadą. A, no właśnie, chyba, że na urlop i trochę ten... Bo coś, coś mówili o jakimś wyjeździe. Tak, tak, me? wyjeżdżają do Washington albo do D.C. Bo... i chyba na tak, Kubicę tam tak. jadą z flagą. Ten, mówili Ach, kiedyś, flagą no, kiedyś z... no... Coś będzie jakiś no, nadruk na no. tym? Ja nie słyszałem w ogóle tego podcastu, więc nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie. Tak, tak. O znaczy, flag... my, jedziemy, my jedziemy na ten tutaj, na... Ajax, yy, na, na mecz właśnie Ajaxu na rewanż i alkmar i chcemy już taką mieć mamy... flagę polską już, tutaj. Już mamy przecież. No właśnie mówię, że mamy flagę taką i chciałbym na tej fladze napisać na przykład, no nie wiem, co myślisz, na tej fladze można no napisać? na reklama naszej. Mówisz? Podcast.pl tak. albo podcasting.pl napisać? Podcasting.pl i tak? jak, jak najbardziej. No, no, Dobry pomysł. A czy myślisz, że taka telewizja na przykład będzie na taką flagę cały czas patrzeć i że to będzie jakaś no, reklama? No możemy mieć szczęście, że akurat. Czemu nie? Tak? tak. Hmm. No dobrze, no czemu nie? No właśnie. Także pomysłów jest właśnie w sumie pomysłów jest dużo i tylko My mamy tylko, dużo tylko, tylko słuchaczy jest jakoś coraz mniej. Znaczy słuchacze są, ale są bardzo taki kasterów. Podcasterów, nie, podcasterów przybywa. nie przybywa, słuchaczy przybywa, a, ale słuchacze są anonimowi, mogą że to i to mnie trochę deprymuje czasem, żeby, że, że, ten, że, że, że, że, że. że nic nie piszą. No nic nie piszą, nie? Dostajemy jakieś paczki z kościoła, grube, takie. Z kamieniami. Z kamieniami, z, z, z, z, ze szmatkami, no właśnie, i, i, i zdjęciami z lat 80., nie. Ale słuchacze jakoś nie piszą. Może słuchacze by do nas wysłali jakiś list? właśnie. Co myślisz o tym? Pocztą. Pocztą, taką normalną. normalną pantoflową. Normalną, znaczki, proszę, nie. <laughs> nie? Nie, normalną tak. pocztą, drogą pocztową. Aha, aha, właśnie. Gdzie znaczek można? Nie refundujemy znaczków, niestety. i aha, listy jest moskito. dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo. Tu mamy kelnera, który nam pomaga. Kelnerze. Możesz zapłacić kredytową kartą za Tak, kelnerze, chciałbym się spytać, czy mogę zapłacić moją kredytową kartą. Ale rzeczywiście, złotą kartą kredytową. Tak, dobrze. Ja no. się podpiszę pod tą kartą zaraz i zapłacimy. Tak, in blanko. Za, za wszystko. Dobrze. Zatem, Małgorzato, może jeszcze jakaś piosenka na koniec? Może znowu coś byś zaśpiewała? Nie, naprawdę. Mówisz, że nie da rady? Nie będziesz nic śpiewać? Dzisiaj raczej nie. Mhm. No dobrze, no to puśćmy jakąś malutką jeszcze pioseneczkę i po pioseneczce będziemy się żegnać ze słuchaczami. Zatem, czy chciałabyś coś może usłyszeć? Co ostatnio słuchałaś fajnego? Co ostatnio słuchałaś? jako muzyka? No. Tuberkulukas. A, właśnie. A czy to jest fajna jakaś muzyka? Mm. Masz może jakieś utwory tej, tej, tej, tej grupy? Mam. Tak? tak? No dobrze, no to puśćmy utwór na przykład... Jaki jest Twój ulubiony? Tuberkulukas? Tu, Tuberkulukas? Jaki tak? utwór? A no. wybiorę coś. Dobrze. Ci powiem. Dobrze, czyli posłuchajmy zespołu a czy to jest coś z tuberkuloza? To jest chyba nie, nie, nie, nie, nie. gruźlica po, po łacinie? Nie, ale z tym nie ma nic wspólnego. Nie? Nie. A czy to oni tego śpiewają, czy grają też? Grają, śpiewają. Dobrze, tak. dziękujemy. I dziękujemy. zapraszamy na kolejną szklaneczkę Moskito. O, moskito. Reklama. Macie przeogromny zaszczyt wysłuchać...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 Wiesz, co cię czeka. Szalony podcaster, szalone pomysły, szalone tempo, szalony świat. Podcast nie tylko dla orłów. Podejdź bliżej. Serdecznie witamy po piosence, Gosiu. Gosiu, jak ci się podobał nasz dzisiejszy y, dziwny podcast? No bardzo. Mówisz? Tak. A czy Łukasz i Marzenka na nas nie będą źli? Myślę, że nie. Myślę, że zrozumieją nas. Myślisz, że zrozumieją i wybaczą nasze głupoty? Tak. A wiesz, chciałeś się pożegnać z Państwem. No dobrze, ale jeszcze mamy dwie minutki do pogadania. I ten, widzisz, że za oknem pada deszcz? Dawno nie padało przecież. Ale przez te okna nic nie widać tutaj. Znaczy widzisz, że... że słychać, że pada deszcz? Tak, o. Bo przecież mamy okna takie... O, na górze mamy okna takie przejrzyoczyste w dachu i widać, jak deszcz skapuje na dół. No tak, No rację. tak. No właśnie. I jestem ciekaw, czy w Detroit na przykład pada często. Łukasz nie mówi, czy w Detroit pada, czy nie. Co myślisz o tym? Nie, tam zawsze świeci słońce. Mówisz? słońce? tak. Tam, gdzie Marzenka, tam świeci słonko? Tak. Tak, dobrze. Zatem mam nadzieję, że Łukaszek się nie obrazi na nas, że Marzenka nam wybaczy. Marzenka ostatnio ładnie mówiła w podcastach dwóch. Co sądzisz, czy Marzenka powinna częściej występować u Łukasza? Jak najbardziej. Sama tak? powinna. Sama? Występować. Czyli zrobić na przykład babskie Detroit? Babski, o butach, o ciuchach, o, o. dzieciach, muzyce, o tak? dzieciakach, muzyce. Dzieciaki i muzyka, dobrze. A tam tylko jest rap taki, yo man, yo. Tam, a a jaką Marzenka słucha muzykę, wiesz? Nie wiem. No Marzenka wygląda na taką, co słucha taką poważną muzykę. Taką, jest taka pof, Poważna, taka dziewczyna, taka porządna. Łukasz to jest taki Royber, a ona jest taka... Ona On jest, jest taka, jeszcze taki niewyszumiony. Niewyszumiony. Tak. Nie, nie, nie, czasujemy oczywiście. Zatem, nie zatem pozdrawiamy tutaj Łukasza. To już jest jego 90. podcast, jeszcze miesiąc i troszkę, i będzie miał setę. I będzie miał setę. Na karku, tak. Zatem to co? Będziemy się żegnać ze słuchaczami po malutku? To żegnamy się, pożegnamy. Zatem y, serdecznie zapraszamy. Na następny. Podcast? Numer? 80? 80. Albo razem z Gosią? To już 100, prawda? Byś miał razem ze mną... No, to by było razem 103. No, 104, 104. 103. Nie, ale chciałem powiedzieć, że razem z Gosią może być podcast, a może być razem bez Gosi podcast. Też może. Tak, bo nie wiadomo, co będzie w następnym podcaście. Nie. Może będzie muzyczny, a może będzie gadany. A może tak. tak. Zatem wszystkiego... A może coś zaśpiewam? Ale dzisiaj nie. Dzisiaj nie? A nie, nie, nie śpiewaj dzisiaj. Nie. Chciałem się spytać, chciałem się spytać tego Pana tutaj. Może Pan by coś zaśpiewał? E, sorry, ja nie mam głosu. Nie, nie, nie, ja nie, nie, nie będę śpiewał śpiewał. Dobrze, to definitywnie kończymy podcast. Nikt nie chce śpiewać. Zatem zapraszamy na podcast numer? 80. Aha, a co robiłaś w 80 roku? Ile miałaś lat? 5. 5, aha. A robiłaś w, siku jeszcze w gadki? Nie. Nie? Nie? Nigdy. Nigdy? Aha. No dobrze. To dziękujemy. Zapraszamy. A może jeszcze takie małe. Mała niespodzianka dla słuchaczy. Na sam, na sam koniec. Proszę posłuchać. Dobranoc. Do widzenia. Dobranoc. Dawaj. 3 4 5 6 7 8 9 Aus Zielonej Irlandii, z Wyspy Zaworzami, Henna z krajów Wspólnoty Europejskiej nadaje nie tylko dla Orłów. Ich bin ein Irland. Witamy serdecznie, dzisiaj 7. Śledzimy w sobotni wieczór razem z Marzeną. No i postanowiliśmy nagrać podcast numer Marzenko. Aha, to Jestem tak było. No, to nagrywa się cały czas, tak? Mhm. Do dobra. no to jeszcze raz. Serdecznie witamy. Dzisiaj jest 8 maja 2007. I teraz leci dzień piosenka dzień. i teraz idziemy do restauracji irakijskiej. Dzień. Czekaj, co tam było? No tam było, że tam jak wrażenia, że były takie lody, nie? Że takie były nie, ty takie... tylko się opowiedz, Byliśmy no, dzisiaj. No, no. No, ten no, no i ten przedskoczek, czy zjadasz przedskoczka? Potem wyglądało no, to wyg wygl jak taka woda <śmusza> z wodą różaną, nie? I, i, i potem powiedziemy, co pijesz? Mógł głosił że o tych moskitach, nie? I ten, jak płaciłem kartą, to się podpisałem, to potem ja powiem, że płaciłem kartą hrabia Monte Cristo nie Więc ten, no. <śmusza> czyli, czyli mówisz, że ten przedskoczek, naprawdę te, te duszone pomidory były dobre, tak? Duszony. Poczekaj, w polewie Jeszcze raz. Serdecznie witamy po piosence, mam nadzieję, że Państwu podobała się piosenka. Gosiu, jak to by się podobała? Czy to uderzyłem w Twoje gusta, że tak powiem, tą piosenką? Dokładnie, bardzo Dokładnie. się podobała. Zatem jak prawie w każdym podcaście rozmawiamy o tym, gdzie byliśmy ostatnio, co zjeść, zepsuła Przepraszam, zepsuła hmm. nam się kuchenka nasza. I lodówka? I... <śmiech> Byliśmy coś dzisiaj wypalić i troszeczkę gardło mnie szczyka. I lodówka. A mówiąc szczerze, nie zepsuła się Gosiu, tylko po prostu nie zapłaciłaś rachunków za prąd za ostatnie 4 tygodnie i nam wyłączyli prąd. Zatem chodzimy i jadać outside. Tak to wygląda. Czyli, czyli mówisz, że ten przedskoczek, naprawdę te, te duszone pomidory były dobre, tak? Duszone